tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualność jedenki Ewa Mierzejewska. Związki sportowe zgodnie domagają się dymisji szefa PKOL Radosława Piesiewicza. Po naradzie zorganizowanej przez ministra sportu na Stadionie Narodowym szefowie związków wystosowali wczoraj wspólny apel szef Polskiego Związku Narcierskiego. Adam Małusz powiedział, że afera Zonda Krypto naruszyła wizerunek polskich olimpijczyków i jest też dla nich stratą finansową. Dzisiaj jako moi zawodnicy, moi tenerzy, jesteśmy najbardziej poszkodowani ze względu na podpisaną umowę, gdzie faktycznie ostrzegaliśmy wielokrotnie, że, że ten sponsor nie jest stabilnym sponsorem, nie jest sprawdzonym. Samo to, że to podpisanie nie było w Polsce, tylko za granicą już budziło wiele kontrowersji. Olimpika i członkini Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Maja Włoszczowska powiedziała, że afera Zonda Krypto może wpływać także na starania o organizację igrzysk przez Polskę. Także z perspektywy naszych ambicji o staranie się organizacji Igrzysk Olimpijskich, oczywiście tutaj wiarygodność partnera krajowego jest absolutnie kluczowa. Ja wierzę w to, że absolutnie jest to jeszcze wszystko do odzyskania. Cieszy to, że mamy taką jedność środowiska. Wcześniej Radosław Piesiewicz mówił, że nie zamierza podawać się do dymisji że będzie kandydował w kolejnych wyborach na szefa w przyszłym roku, kiedy to wygasa jego kadencja. Wiele wskazuje na to, że utrata przytomności to wyłącznie linia obrony podejrzanego. Tak rzecznik prokuratury okręgowej w Sosnowcu mówi o wyjaśnieniach sprawcy wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Do tragicznego zdarzenia doszło w czwartek po południu. 57-latek z nieustalonych przyczyn potrącił jadącego prawidłowo rowerem parlamentarzystę. Usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Sprawca mówił podczas przesłuchania, że mógł chwilowo stracić przytomność. Jednak badania lekarskie wykazały, że jego stan zdrowia jest dobry,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 Polskie dowództwo rodzajów sił zbrojnych prewencyjnie poderwało myśliwce, w związku z tym, że Rosja prowadzi zakrojony na szeroką skalę atak na Ukrainę. W Dnieprze i Charkowie słychać eksplozje. Ukraińskie media informują, że Rosjanie wykorzystują drony uderzeniowe i pociski manewrujące i balistyczne. W większości regionów kraju ogłoszono alarm przeciwlotniczy. W Dnieprze lokalne władze przekazały informacje o rannych osobach. Wybuchło kilka pożarów. Uszkodzone zostały domy mieszkalne. W Charkowie celem ataku także był blok z mieszkańcami. Polski turysta zginął w Tatrach Wysokich na Słowacji, stracił równowagę na lodowym zworniku w masywie Lodowego Szczytu i spadł. Jak poinformowały słowackie służby, do wypadku doszło podczas wejścia dwóch polskich turystów na lodowy szczyt. W trakcie przechodzenia przez pole śnieżne jeden z nich stracił równowagę i spadł z wysokości około 200 metrów. Na miejsce wypadku skierowano śmigłowiec z ratownikami górskimi. Odniesione przez mężczyznę obrażenia okazały się jednak śmiertelne. Ratownicy przetransportowali ciało Polaka helikopterem do starego smokowca i przekazali słowackiej policji. Wojciech Stoba, polskie radio. To są aktualności jedynki. Sadzili sosny, lipy i graby. Przedstawiciele podlaskich służb mundurowych, lasów państwowych i parków krajobrazowych wzięli udział w akcji Sadzimy Razem z Naturą w leśnictwie Katrynka w sercu Puszczy Kneszyńskiej. Akcja to nie tylko dosadzanie drzew. Leśnicy chcą też zwrócić uwagę na problem suszy. Wbijamy do samego, końca, do samego końca wyjmujemy i druga osoba wkłada sadzonkę. Nie pierwszy raz sadzę. Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, generał Sławomir Klekotka. Pierwsze kroki po szkole podstawowej skierowałem do szkoły leśnej, więc trochę lasu posadziłem. panie. po raz kolejny przyczynić się do tego, by nasza natura była jeszcze piękniejsza. Jesteśmy na terenie nadleśnictwa Dojlidy. Odbywa się akcja pod hasłem Sadzimy Razem Z Naturą. Rzeczniczka Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. W białym stoku Ewelina Szklarzewska. Dobieramy tutaj gatunki, które będą pasować dla tej gleby. Będzie bioróżnorodnie wszystko po to też, aby te drzewostany były stabilne ze względu na zmiany klimatu. W tym roku leśnicy z Podlasia zasadzą 17 milionów drzewek. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. Sobota ze słońcem głównie na południu i w centrum kraju. W północnych województwach po południu może przelotnie padać deszcz. Termometry pokażą maksymalnie od 10, 12, 12 stopni na Wybrzeżu i Kaszubach do 20, a nawet 21 na południu. Około 17 w centrum. Będzie także silnie wiało, zwłaszcza na północy. Ciśnienie w Warszawie wynosi 997 hektopaskali i nadal spada. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Saldo. Magazyn gospodarczy. No już trzeci i ostatni dzień 18 Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Jak być może słyszą Państwo w tle, cały czas trwają ostatnie sesje, które koncentrują się na ekonomicznych i infrastrukturalnych wyzwaniach, jakie stoją przed polską i europejską gospodarką. My jednak skupimy się na regionie, w którym jesteśmy, czyli na Górnym Śląsku i Zagłębiu. I przez ten pryzmat spojrzymy na to, co dzieje się w gospodarce. Marek Klapa, dzień dobry z Katowic, zapraszam na saldo. Zaczynamy jednak od ważnych informacji z polskiej gospodarki i ważnych danych, które dosłownie 2,5 godziny temu pojawiły się w komunikacie GUS. Bezrobocie zatrzymało się w miejscu, utrzymując w skali kraju poziom 6,1%. Ekonomista Adrian Domicz z Santander Bank Polska powiedział, że w marcu bezrobocie powinno spadać, ale tak się nie stało z powodu ograniczenia funduszy urzędów pracy. Ma to związek z tym, co alarmują powiatowe urzędy pracy, że zostało zmniejszone finansowanie z Funduszu Pracy na działania aktywizacyjne bezrobotnych, co sprawia, że mniejsza liczba osób, które są zarejestrowane w urzędzie, zostaje staże, prace tzw. subsydiowane, czyli finansowane z Funduszu Pracy. GUS poinformował, że na koniec marca w urzędach pracy zarejestrowanych było prawie 950 tysięcy bezrobotnych. Opublikowane informacje są zgodne z szacunkami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Rzecznik finansowy mówi, że ma związane ręce w sprawie zonda krypto, ale zapewnia, że państwo nie składa broni. Rzecznik Michał Ziemiak powiedział Polskiemu Radiu, że w tej sprawie prawo nie daje mu narzędzi do działania.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 A w sprawie Zonda Krypto postępowanie prowadzi katowicka prokuratura rejonowa. Z Szacowanych kilkudziesięciu tysięcy pokrzywdzonych w aferze Zonda Krypto od początku tygodnia do prokuratury zgłosiło się ponad tysiąc osób. Premier Donald Tusk powiedział, że poszkodowanych przez Zonda Krypto może być trzydzieści tysięcy osób. Wśród nich są polscy olimpijczycy, którzy nie mogą odebrać nagród za wyniki z zimowych igrzysk we Włoszech. A teraz poglądamy na rynki i jeżeli chodzi o Europę, to właściwie czerwono na całej mapie. Jeden wyjątek, jedynie indeks w Atenach na plusie, ale takim bardzo symbolicznym. procent. pozostałe rynki, w tym niestety również warszawska giełda ze spadkami WIG traci w tej chwili procent, WIG 20, procent, MWIK 40, procent i SWIG 80, procent. Spójrzmy na ropę, bo na nią codziennie tutaj w Katowicach zerkamy. No i jest droższa niż wczoraj Europa WTI, ta amerykańska poniżej bariery 100 dolarów za baryłkę, 97 dolarów i 54 centy, ale już ta ropa, która bardziej nas w Europie interesuje, czyli ropa Brent kosztuje ponad 107 dolarów i to jest wzrost o prawie 2% w porównaniu z wyceną jaką obserwowaliśmy wczoraj jeszcze waluty. Za jedno euro płacimy 4 zł i 24 grosze, a za 1 dolara 3 zł i 63 Grosze. Saldo. Magazyn gospodarczy. Przez ostatnie dni w naszym studiu rozmawialiśmy przede wszystkim o polskiej i europejskiej gospodarce, ale teraz schodzimy do skali mikro, ale przez tę skalę mikro i taką mocno regionalną bardzo dobrze widać to, co dzieje się w polskiej gospodarce i przed jakimi wyzwaniami ta gospodarka stoi. W moim studiu witam bardzo serdecznie pana Marcina Dworaka z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Pan Marcin jest pełnomocnikiem do spraw nowej mobilności. Dzień dobry. Dzień dobry. No... No i właśnie kiedy pojawiło się to mikro to mhm. chciałem powiedzieć, że w naszym raporcie, który obejmuje ostatnie 9 lat od początku, od zarania górnośląsko zagłębiowskiej Metropolii mamy właśnie takie tutaj wstawki mikro, makro, metropolia. No proszę bardzo, bardzo fajna gra słów, ale warto na to właśnie spojrzeć przez pryzmat samego regionu, bo region stanął przed laty, przed ogromnym wyzwaniem. Ja pamiętam pierwszy Europejski Kongres Gospodarczy. Tutaj w Katowicach jeszcze nie było tego centrum kongresowego. To wydarzenie było rozsiane po całym mieście i ja pamiętam taką jedną z test, która się wtedy mm -hmm. pojawiła, że... Górnictwo odchodzi do m, przeszłości, ale motoryzacja jest szansą. Minęło od tego momentu, no prawie 18 lat. Tak. Co możemy powiedzieć dzisiaj? Co z tą lekcją i z tą radą, z tym pomysłem udało się zrobić? No patrząc na to, gdzie jesteśmy dziś, to wydaje mi się, że udało się całkiem sporo. Wczoraj również wspominał te 18 lat prezydent miasta Katowice, pan Marcin Krupa i faktycznie, no, mówimy tutaj o ogromnym skoku i nie ukrywam, że to się pięknie zbiega, bo przyjechałem do Katowic 18 lat temu. Mhm. Więc mam te wspomnienia jako żywo, bardzo świeże. To jest zupełnie inne miasto, to jest zupełnie inna rzeczywistość, to jest zupełnie inny stan, w którym się znaleźliśmy. A jeśli chodzi o górnictwo, wydaje się, że można tutaj mówić o sporym sukcesie, kiedy mówimy o transformacji tego miasta, które było na wskroś przemysłowe w miasto, które coraz bardziej aspiruje do tego, aby być miastem akademickim. To po pierwsze. Po drugie ta sytuacja, która była związana z rozwojem przemysłu motoryzacyjnego, to były czasy, kiedy jedno miejsce przy taśmie, przy produkcji samochodu generowało od 8 do 12 miejsc pracy w branży okalającej. Dzisiaj ta motoryzacja wygląda zupełnie inaczej, dzisiaj na jedno miejsce, które mamy przy taśmie samochodowej, to jest w okolicach czterech miejsc w tej branży, która jest jako branża towarzysząca. Więc Widzimy również dominację chińskich koncernów, które tutaj wchodzą bardzo mocno na nie tylko lokalny, ale w ogóle ogólnopolski, ogólnoeuropejski rynek. I no, Niestety, ale zdarzają się już wypowiedzi, kiedy słyszymy hasło, czy aby motoryzacja nie będzie za chwilę nowym górnictwem. I co dalej? I tutaj się pojawia pytanie. Ja wiem, że Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia prowadzi badania przeróżne, nawet prowadzicie sondaże wśród ludzi. Co jest dla nich najważniejsze? To jest bardzo ciekawe. W jakim kierunku dzisiaj, biorąc pod uwagę te makrotrendy w gospodarce, o których tyle mówi się podczas EKG, co można zrobić i, i, i jakie są główne kierunki rozwoju dla całego zespołu i tej konurbacji górnośląskiej? Myślę że wszyscy jak jeden organizm myślimy o tym aby wznieść się wyżej w tym łańcuchu wartości ponieważ widać już że to co się pojawiło jeśli chodzi o rynek usług tutaj bardzo mocno się rozbudował. Ten rynek w pewnej chwili do znowu solidnego tąpnięcia myślę jak większość części gospodarki w związku z covidem. Widać to wzmożenie wśród i włodarzy miast, ale również jeśli chodzi o uczelnie, bo to one stają się dzisiaj dla nas tym magnesem, który ma przyciągnąć ludzi. Depopulacja towarzyszy nam w większości części Polski. To nie tylko jest kwestia tego, że rodzi nam się mniej dzieci, ale również sporo z nas wyjeżdża zmienia swoje miejsce zamieszkania. No więc ta nauka tutaj może być naprawdę ogromnym magnesem. Stąd również to hasło. Nauka to nowy przemysł. Mhm. Mamy działania, które powodują, że nie tylko gminy się integrują w ramach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, ale również uczelnie tworzą wspólne projekty, dzięki którym stają się bardziej atrakcyjne dla młodych ludzi, którzy powinni tutaj przyjechać z zewnątrz. Przepraszam. Mhm. Ale z drugiej strony jest to też naturalne, że jak ktoś przyjeżdża na studia w dane miejsce, najczęściej w tym miejscu zostaje, więc to wydaje się być całkiem słuszna droga, choć nie ukrywam, że my mamy ogromny kłopot z wizerunkiem na zewnątrz. W zeszłym roku, kiedy prowadząc działania pod hasłem Campus GZM, gdzie zachęcaliśmy młodych ludzi, maturzystów, jeżdżąc po uniwersytetach, uczelniach technicznych również w Polsce, z z dużą premedytacją pytałem e, tych młodych ludzi, z czym wam się kojarzy Śląsk, e, Zagłębie, ten rejon Polski. O, to są kopalnie i to jest bardzo brudne miejsce, e, nic fajnego. E, pewnie jeszcze trochę czasu musi upłynąć, ale to nie zmienia faktu, że mm, Mogę powiedzieć na bazie własnych doświadczeń, które oczywiście stanowią dowód anegdotyczny, ale jednak, że ten skok tutaj się dokonał niesamowity i jakość życia, bo to o nią tu przede wszystkim chodzi, rośnie nam, przynajmniej staramy się aby rosła i stąd te działania związane z transportem publicznym. Mamy markę Transport GZM, która bierze pod ten parasol właściwie wszystko co związane z poruszaniem się po metropolii. Czytając ten raport również można, na który się powoływałem na samym starcie naszej rozmowy, czyli 2017-2026. zapraszam na naszą stronę. On jest również dostępny. To jest takie podsumowanie tego gdzie jesteśmy dziś, a gdzie byliśmy 9 lat temu. Wyobrażenie tego, że 9 lat temu mieliśmy trzech operatorów jeśli chodzi o transport publiczny. Każdy z nich miał swoje pojazdy, swoją taryfę biletową, swoje słupki na przystankach. Ten świat był bardzo skomplikowany. Myślę, że gdyby dzisiaj zaproponować mieszkańcom metropolii takie rozwiązanie, puknęliby się w czoło i powiedzieli, no nie, jesteście niepoważni. Ten system się faktycznie bardzo mocno rozrasta, kiedy mówię o transporcie publicznym. Mówimy tutaj o systemie, który w kilku kategoriach jest największy w Polsce, a więc mowa tutaj, to jest 1900 pojazdów, to jest 1500-1600 autobusów, to jest 300 tramwajów, to są pociągi kolei śląskich i polregio bo mówimy tu również o pewnym mm -hmm. grupowaniu tego wszystkiego tak, aby użytkowanie E, użycie tego systemu stało się dla e, pasażera jak najprostsze. No i to, co jest bardzo bliskie mojemu sercu, kolejny, tak zwany piąty element, bardzo filmowo, a mianowicie metro metrorower, e, czyli największy system roweru miejskiego w Polsce, 7 tysięcy rowerów e, mechanicznych, który ma również swoją odnogę e, elektryczną w postaci metro metroroweru e, elektrycznego w najmie długoterminowym. I ciekawostka ostatnia... Metrorower związana... elektryczny w wynajmie długoterminowym. Hmm? Tak. Jak to działa? No, to działa tak, że jeśli pan redaktor sobie zażyczy taki rower, Aha. to może pan redaktor napisać maila do naszej spółki córki. Ten rower zostanie podwieziony door to door w kwocie 99 zł za miesiąc. Będzie pan miał rower elektryczny. Można sobie dobrać rozmiar, bo mamy trzy rozmiary tych rowerów. Zasięg grubo powyżej 100 km na jednym ładowaniu. No i również to, co jest bardzo ważne, kwota 99 zł miesięcznie. Na rynku nie ma tak atrakcyjnych ofert, ale my też nie jesteśmy biznesem, tylko publikiem i raczej chodzi nam o efekt, a nie o zarabianie pieniędzy. No tak, mówi pan o bardzo ważnej kwestii, kto która dotyka jednak regionu o największej gęstości zaludnienia w Polsce z jednej strony, ale z drugiej strony również tutaj przedstawiciele miast z tej aglomeracji mówią, że demografia jest wyzwaniem. Z jednej strony rzeczywiście ci studenci, którzy, którzy mogą tutaj przyjechać i zostać, i rozwijać swoją karierę na miejscu, ale no, z drugiej strony jednak fakt, że w ostatnich latach tam ubyło trochę mieszkańców. No, mówimy o 200 tysiącach. 200 tysięcy, czyli możemy powiedzieć 200 tysięcy to jest więcej niż Kielce, prawie tyle co Radom. Myślę, że to jest patrząc na dobre porównanie, Sosnowiec na przykład, Blisko. około 200 tysięcy. Tak. Tyle osób zniknęło z tego terenu. To jest luka, którą gospodarczo trzeba wypełnić, czy, czy, czy dzisiaj, no właśnie, jakie są prognozy, jakie są, jakie są docelowe wartości tutaj dla tego regionu? Myślę, że jeśli chodzi o kwestie związane z depopulacją, nikt taki się jeszcze nie urodził, kto by dzisiaj powiedział, że okej, okay, poddaję wam receptę, zróbcie w trzech ruchach to, to i to i sprawę zaocją. Nobel ekonomiczny by był. Tak, natomiast to nie zmienia faktu, że mm, możemy grać konkurencyjnością na rynku. Mm -hmm. atrakcyjnością życia. Skoro mówiliśmy o tym, jak bardzo złą twarz mamy na zewnątrz, to warto wspomnieć, że koło 40% terenu tego gęsto zaludnionego, jeśli mówimy o Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, to są tereny zielone i to Wystarczy są Wystarczy wyjść przed międzynarodowe centrum kongresowe i tutaj e, oczy mogą odpocząć patrząc na zielone tereny. Nie trzeba jechać daleko, żeby wyrwać się z miasta. Można wyrwać się z miasta będąc w mieście. Taki przykładowy Park Śląski, który jest większy niż przesłynny Central Park w Nowym Jorku, e, po którym można jeździć, chodzić, biegać będąc tak naprawdę w mieście. Dużo mówimy tutaj podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego o nowych technologiach, o AI, o y, także potężnych serwerach, które powstają w różnych miejscach na świecie teraz pytanie, czy ta branża IT może być takim nowym górnictwem? 18 lat temu mówiliśmy o motoryzacji, to może teraz pójdźmy krok dalej. I szukajmy czegoś, co mogłoby się tutaj yy, sprawdzić energetycznie. Jesteście świetnie zabezpieczeni. Infrastruktura też jest niezła. Jak to wygląda z Pana perspektywy? Wygląda to całkiem nieźle, szczególnie w kontekście tego, co planowane jest yy, na przykład przy moim ukochanym Nikiszowcu, yy, w którym mieszkam, yy, czyli dzielnica, jedna ze starszych, o ile nie najstarsza Katowic, Zachęcam. Warto zobaczyć. To jest naprawdę podróż w czasie, a obok są zabudowania dawnej kopalni Wieczorek i obok oznacza, że mówimy o osiedlu patronackim, a obok w tym miejscu, gdzie górnicy pieszo chodzili do pracy, to zajmowało dosłownie kilka minut. Dzisiaj już odbywa się tam ogromny remont, który ma nas doprowadzić do tej chwili, kiedy będzie tam już otwarte w pełni sprawne działające e, centrum hub gamingowo-technologiczny. Mówimy tutaj również o tym, co planujemy jako e, metropolia, wespół z naszymi partnerami, e, czyli aplikujemy o to, aby e, siedziba Europejskiej Agencji Kosmicznej miała miejsce również tutaj w Górne Śląsko-Zagłębiowskiej metropolii, więc e, staramy się również postawić na tę technologię e, i na rynek R&D tak, aby móc e, Wejść faktycznie na ten wyższy poziom, jeśli mówimy o tym łańcuchu wartości. A jeżeli chodzi o wyzwania związane z nową mobilnością, to jak one dzisiaj wyglądają? Czy możemy już mówić chociażby o infrastrukturze do ładowania samochodów elektrycznych? No stoi tutaj na parkingu trochę auty na zielonych tablicach rejestracyjnych, ale cały czas to jest mniej niż jedna dziesiąta. Jak to wygląda w przypadku aglomeracji i co dzieje się w tym kierunku, aby ta elektromobilność tutaj zadziałała? Jeden z Katowic samochodem wróć do Warszawy z Katowic, samochodem elektrycznym. Mhm. E, nadal jeszcze jednak przeżywam nieprzyjemny szok związany z możliwością ładowania auta w Warszawie. Proszę bardzo. E, zapraszam do Katowic. Tu faktycznie tych ładowarek jest sporo, to po pierwsze. Ale to mówimy o samochodach osobowych, o samochodach prywatnych. Mhm. E, natomiast my jednak stawiamy na transport publiczny i w związku z tym w transport GZM powiem tylko tyle, że w ciągu ostatnich kilku lat wpłynęło na konta firm, które kupują we z nami flotę zeroemisyjną, około pół miliarda złotych. Mm -hmm. To są ogromne pieniądze, ale pamiętajmy też o tym, że to nie polega na tym, że kupuje się autobus elektryczny i on już teraz jeździ tak samo jak ten poprzedni autobus z silnikiem diesla. Ponieważ stopień zastępowalności to jest na poziomie mniej więcej 1.3.1.5, co oznacza, że musimy skonfigurować tak tego rodzaju sieć drogi tego autobusu, aby on w naturalnych punktach, gdzie i tak by stał, mógł się doładować. I tak jest to robione, więc stawiane są pantografowe, szybkie ładowarki, które doładowują ten autobus w tym czasie, kiedy on ma swój naturalny czas przerwy. Mamy świetne przykłady, chociażby PKM Sosnowiec, im udało się na kilku trasach uzyskać współczynnik jeden do jednego, co oznacza, że tak skonfigurowali, tak uszyli tę trasę, że nie trzeba więcej kierowców, nie trzeba więcej autobusów, to wszystko dzieje się w sposób naturalny. I ciekawostka jest również taka, że kiedy były na początku robione przetargi związane z zakupem autobusów elektrycznych, wszyscy obawiali się o to, co wydarzy się z akumulatorem trakcyjnym po 7 latach. No więc biorąc pod uwagę fakt, że w tamtym czasie to była ponad połowa ceny autobusu, a mieliśmy dofinansowanie na poziomie 80%, zaczęły się pojawiać zapisy w dokumentacji, żeby wymiana tego akumulatora również była objęta, była kosztem kwalifikowalnym. I znowu powiedzieliśmy sprawdzam, to znowu wróćmy na chwilę do Sosnowca, PKM Sosnowiec. Po siedmiu latach te przebiegi sięgają prawie miliona kilometrów. Degradacja akumulatora trakcyjnego na poziomie 5%. Proszę bardzo, ale wspomniał Pan o bardzo ważnej rzeczy. Cykl życia tych pojazdów hmm? elektrycznych to również jest wyzwanie chociażby dla organizatorów transportu publicznego. I ja mam wrażenie, że tutaj województwo śląskie, bo już troszeczkę wyglądam poza um, teren GZM, okay. posiada takie miejsca, gdzie na przykład te baterie są utylizowane. Zatem jest, rozwija się też przemysł, który ma zagospodarować to, co z taką baterią stanie się później. Ona ma tak naprawdę trochę więcej funkcjonalności, ponieważ tego rodzaju akumulatory trakcyjne po życiu będąc elementem związanym z napędem pojazdu, następnie trafia jako magazyn energii. Mm -hmm. On jeszcze przez wiele lat, ta bateria, akumulator trakcyjny może służyć jako magazyn energii, ponieważ te piki energetyczne nie są aż tak duże. Wystarczy powiedzieć, że auto osobowe o pojemności akumulatora w okolicach 60-70 kWh, które może być również naszym ruchomym magazynem energii, zapewnia nam po naładowaniu y, utrzymanie takiego średniego dwupokojowego mieszkania w y, bloku na y, y, dwa miesiące. Na tyle energii mamy pod podłogą tego samochodu. Natomiast to, o czym pan redaktor wspomniał, czyli już ten finał, recykling, Gospodarka obiegu zamkniętego. Tak, rzeczywiście w Zawierciu mamy jeden z największych zakładów w Europie, który zajmuje się recyklingiem. Tam jest zbyt wiele cennych elementów, aby wyrzucić to na śmietnik. To w ogóle jak ktoś mówi o tym, że pojawiają się takie wizje czarnowictwa, o tym, że zasypią nas baterie i co my wtedy zrobimy? Czy zasypują nas katalizatory z samochodów? No nie, one zawierają platynę, iryt, złoto i są po prostu odzyskiwane. I ostatnie zdanie na temat mhm. gospodarki obiegu zamkniętego, która mogłaby się wydawać jakimś idealnym rozwiązaniem, i może kiedyś coś tam, proszę zwrócić uwagę na to, co się dzieje w kontekście ołowiu. Ołów wydobywany jest dzisiaj już w śladowych ilościach, ponieważ w znakomitej większości krąży jako element gospodarki obiegu zamkniętego. Mamy jeszcze niewiele ponad minutę do końca naszego programu, ale muszę jeszcze zapytać o infrastrukturę, która łączy ten stary, tradycyjny transport z tą nową mobilnością. Mówimy tutaj o drogach i autostradach. Jest tutaj autostrada, a jeden jest tutaj autostrada, a 4 są miasta i aglomeracje, które zazdroszczą tej sieci komunikacyjnej. Co jest do zrobienia, aby tutaj nie odstawać w tyle? No bo konkurencja geograficznie nie ta infrastruktura teraz w kraju rozwija się w miarę równomiernie. Układ drogowy, jeśli chodzi o Górnośląsko-Zagłębiowską metropolię, jest bardzo wydajny i bardzo nastawiony na samochody, co nie zmienia faktu, że plany dotyczące poszerzenia na przykład autostrady A4. Przez lata mówiliśmy o A4 bis. No Dzisiaj prawdopodobnie jednak to pójdzie w kierunku poszerzenia o dwa pasy A4, ale ten układ drogowy, który z naszego punktu widzenia jest w tym momencie bardzo wyczekiwany, to velostrady to coś, co odnotowaliśmy na starcie górnośląsko w Metropolii, czyli te 9 lat temu, pojawił się nawet taki medyczny termin, termin atrofia, czyli absolutny brak przy tym policentrycznym układzie, gdzie te odległości między miastami to jest rzędu 10-15 km, a czasami to, jest, to są miasta, które się przenikają. Dzisiaj wydajemy ogromne pieniądze na to, żeby, po, szczególnie po śladach dawnej kolei piaskowej, która dostarczała piach do kopalń, e, poprowadzić trasy rowerowe, które mają dać alternatywę dla mieszkańców, aby mogli poruszać się w sposób bezpieczny, wydajny i zdrowy. Marcin Dworak, górnośląsko-zagłębiowska metropolia, był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję. To ja dziękuję i było mi niezmiernie miło w moim ulubionym radiu wystąpić. Bardzo nam miło, bardzo dziękujemy i pozdrawiamy z Katowic. Seldo, magazyn gospodarczy. Wtórka programu Komentarz Połączony z nami Pan Patryk Gorgol, ekspert do spraw międzynarodowych. Witamy dzień dobry w Polskim Radiu 24. Dzień dobry. To porozumienie, to zawieszenie broni przedłużone o trzy tygodnie jak ogłasza prezydent Stanów Zjednoczonych to jest przejaw no właśnie siły, słabości Bejrutu i siły Hezbollahu, co za tym idzie i tak naprawdę nie jest to powód do tego, żeby określać to mianem przełomu w całej tej niezwykle skomplikowanej sytuacji na, Bliskiej, na Bliskim Wschodzie, sytuacji wojennej? To może zacznijmy od tego, że kwestia ustabilizowania a, sytuacji w Libanie była warunkiem Irańczyków do tego, żeby w ogóle usiąść do stołu negocjacyjnego. Mm. I, I w tym przypadku um, Amerykanie, Izraelczycy po prostu ustąpili um, Irańczykom i doprowadzili do jakiejś formy tego zawieszenia broni, które, jak mówiła pani, pani redaktor, pani, która znajduje się w Bejrucie, bo um, jest przestrzegane tak, jak jest przestrzegane. Um, jeżeli chodzi o sam Liban, to tam mamy kluczowy problem który brzmi mniej więcej w ten sposób. Mamy jedną trzecią populacji, którą stanowią chrześcijanie i oni mają prezydenta. Ten prezydent negocjuje z Amerykanami. Generalnie jest nastawiony, bym powiedział, że prozachodnio, ale jednocześnie nie może zbudować swojego autorytetu, ponieważ nie jest w stanie odeprzeć Izraelczyków. Zresztą armia libańska nie walczy z armią izraelską. A z drugiej strony a z drugiej strony nie jest w stanie doprowadzić do tego, żeby ta armia postawiła się zbrojnie Hezbollahowi. Co więcej, <śmiech> prezydent mówił wielokrotnie o tym, że on domaga się wykonania tych postanowień, które mówiły o tym, że należy rozbroić Hezbollah, w czym Hezbollah widocznie nie przejął się tymi jego zapowiedziami e, i to jest e, jakaś tam kwestia wewnętrzna. I teraz tak, wszyscy musimy pamiętać o tym, że Liban e, przechodził przez wieloletnią wojnę domową. E, I tak jak wspomniałem, mamy taki mniej więcej podział, że jest jedna trzecia to są chrześcijanie, co do marionici, jedna trzecia to są e, sunici, a, jedna trzecia, a jedną trzecią ludności tego kraju stanowią szyici. No i oczywiście Hezbollah reprezentuje w tym przypadku interesy szyjtów, ale trzeba pamiętać, że szyjci też znajdują się w armii. Armia jest dominowana przez chrześcijan, ale są tam również są tam również szyjci. I teraz nie da się zrobić tak, żeby zlikwidować ten Hezbollah, nie zastępując go jakimś, jakimś ośrodkiem, który będzie wokół, sobie, wokół siebie jednoczył tych szyjtów. W związku z tym, że Hezbollah jest tam najsilniejszy, to posiada faktyczne poparcie, w dużej części społeczeństwa. W, w, mówimy o tych i o tym trzeba po prostu pamiętać. I rozwiązanie tych tej, tej, tej, tej wostek, tam jest bardzo, bardzo trudne, związane z tym niktem kulturowym, z hmm. tym podziałem władzy i z tym, że tak naprawdę Izrael swoją polityką wprowadza tam chaos. A jednocześnie jest tak, że a jednocześnie jest tak, że wiele państw ma tam swoje interesy: Francja tak. czy, czy Stany Zjednoczone, i one również mieszają w sytuacji wewnętrznej. I tak to osłabienie Hezbollahu, które miało miejsce w ostatnich latach, spowodowało, że w ogóle udało się wybrać prezydenta. Bo wcześniej przez lata Liban miał z tym problem, bo prezydent jest wybierany przez parlament, a Hezbollah miał możliwość blokowania hmm. tego wyboru. Więc tam sytuacja jest bardzo skomplikowana. Problem polega na tym, Czyli Liban nie jest w stanie um, wyjść na taką podmiotową pozycję e, i najważniejszy problem jest taki. Kraj jest biedny, jest zniszczony wojną, e, sytuacja ekonomiczna jest tam fatalna. I to powinna być pierwsza rzecz, która, powinna, która może pomóc temu państwu odzyskać podmiotowość i wzmocnić armię w tym kraju. Po to rzeczywiście jest rzeczywiście gdyby. ten czynnik najistotniejszy. Na to zwracała również uwagę nasza, nasza korespondentka. Panie Patryku, kwestia libańska to jest ważne, ale jednak wątek poboczny tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie teraz, czyli wojny, którą Stany Zjednoczone i Izrael prowadzą przeciwko Iranowi. Medialne doniesienia z tego tygodnia wskazywały, że piątek jest dniem, kiedy mogłyby do nas dotrzeć jakieś pozytywne, optymistyczne informacje a propos podjęcia kolejnej próby negocjacji między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Zastanawiam się jak to jest możliwe wobec tego co ostatnio powiedział prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Posłuchajmy. Nie ma nic gorszego niż broń nuklearna, która może zniszczyć Bliski Wschód, włącznie z Izraelem. Nie ma nic gorszego niż Europa atakowana przez ludzi, którzy mają teraz pociski sięgające Europy. Jak wiecie, nas jeszcze nie dosięgną, ale pewnie kiedyś będą mogli w niedalekiej przyszłości, jeśli ich nie powstrzymamy. Nie ma nic gorszego niż nuklearna zagłada w Europie. Londyn, Paryż, różne miejsca w Niemczech, wszystko na celowniku. Nie, to, co mówię, to, że nie można im na to pozwolić, nie sądzę, żeby do tego doszło swoją drogą. I dwa pytania, dwa wątki na ile rzeczywiście te groźby albo ostrzeżenia prezydenta, a propos Europy i Europejczyków są trafne pana zdaniem. No, a po drugie, jak to brzmi w kontekście tych no, punktów negocjacyjnych, które mają być podejmowane w Pakistanie, bo wzbogacanie Uranu to jest ten jeden z podstawowych punktów spornych, co do którego żadna ze stron nie chce ustąpić. Dobrze, zacznę może od tego, że taką z jaką ironiczną uwagą, że do tej pory broń atomowa została wykorzystana dwa razy w historii i to została wykorzystana w celu zaatakowania japońskich miast przez Amerykanów w 1945 roku. I do tej pory, od tego czasu, wszystkie te państwa, łącznie z tymi, które posiadają broń atomową i nawet groziły jej użyciem, były na tyle roztropne, żeby jej nie używać. I Tutaj warto wspomnieć, że to takie państwa jak Izrael czy Pakistan, które pozyskały broń atomową, um, oczywiście w sprzeczności z normami prawa międzynarodowego. Z drugiej strony oczywiście jest Iran i to, co pani redaktor wspomniała, czyli jest kwestia tego uranu. Rzeczywiście Iran wzbogacił ten uran do poziomu 60%. Jest to poziom nieuzasadniony dla celów cywilnych od poziomu 90% może zostać to wykorzystane w celu pozyskania tej broni atomowej. I to o co chodzi Trumpowi. Trump znajduje się w sytuacji takiej, w której jemu atomowy Iran w kontekście oczywiście tym militarnym jest niepotrzebny a wręcz jest problemem, ponieważ z jednej strony buduje to dla odstraszania, z drugiej strony równoważy to sytuację Izraela i tworzy e, Iranowi narzędzia do tego, żeby, m, żeby odstraszać po prostu ewentualne ataki. Więc w interesie Amerykanów nie jest, żeby Iran pozyskał broń atomową. I oczywiście zgadzam się, że również nie jest to w interesie Europejczyków, bo możemy sobie wyobrazić, że w takim przypadku e, może uruchomić się wyścig zbrojeń e, na Bliskim Wschodzie. Czyli zaraz Arabia Saudyjska powie, że chce mieć broń atomową, e, zaraz Turcja powie, że chce mieć broń atomową i my te tego wtedy po prostu nie zatrzymamy i w tym kontekście w naszym interesie jest ten brak proliferacji. E, I teraz e, warto wspomnieć o dwóch istotnych elementach, to znaczy Według mnie możliwe jest porozumienie się w sprawie programu atomowego nie tylko dlatego, że już się porozumiano w 2015 roku i tam też ta kwestia wzbogacania była, była poruszana, była mowa o tym do jakiego poziomu wzbogacania Iran ma prawo wzbogacać ten uran i ten poziom to był 3,67%. Tak? wtedy po prostu a po drugie to jest taka kwestia, że Iran akurat może z twarzą wycofać się i zrezygnować z tego programu atomowego, ponieważ on oficjalnie mówi, że nie chce zdobyć broni atomowej. Czyli tu jest przestrzeń na rozmowy, e, i jak gdyby to porozumienie atomowe zapewniało, że nie będzie broni nuklearnej. Tylko, że pytanie jest, co jeszcze jest przymiotem negocjacji poza tym programem atomowym, i moim zdaniem o to strony też się mogą rozbijać: czyli o ciśnienie Ormuz, o re, regionalnych zwolników, mhm. e, regionalnych sojuszników Iranu, których wpływy chcieliby zminimalizować Amerykanie, na przykład Hezbollahu, e, ale jednocześnie e, Irańcy. Moim zdaniem są w stanie ustąpić w sprawie programu atomowego. Problem może być inny, mianowicie w Iranie rzeczywiście e, mogą być dwie frakcje, które mają inną wizję e, sposobu rozmawiania z Amerykanami i to jest w zasadzie odwieczny spór na irańskiej scenie wewnętrznej, mianowicie mamy tą frakcję, która chciała bardziej rozwijać ekonomiczny kraj, otworzyć go i tak dalej, a z drugiej strony mamy tą frakcję e, bardziej twardą głową, która mówi, że trzeba skupić się na bezpieczeństwie, a bezpieczeństwo. I na tym, że budujemy relacje z Amerykanami, tylko właśnie, że unikamy ich relacji, bo oni będą chcieli nas zdominować. Um, więc to jest aktualny problem. No jak co piątek mamy e, z mediów zachodnich pozytywne informacje mm -hmm. e, w kontekście możliwych rozmów, tak. Zobaczymy na tym stanie, bo tak prawdę mówiąc, ja codziennie czytam: przyjadą, nie przyjadą, będą, nie będą. W zasadzie to zajmują się spekulowaniem, plotkowaniem, a to chyba nie ma sensu, bo żeby nie mieszać tak z To Postawmy w zatem w tym miejscu kropkę i zakończmy naszą rozmowę. Pan Patryk Gorgol, ekspert do spraw międzynarodowych, był z nami. Dziękuję bardzo. Powtórka programu komentarz. Pan Bartosz Wiliński, zastępca redaktora naczelnego Gazety Wyborczej, jest gościem Polskiego Radia 24. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, panie redaktorze. Czy wie pan, jakie są prawdziwe powody dymisji Słabomira Cęskiewicza z funkcji szefa BBN-u? Pokłócił się ze swoim szefem. I zerwał właściwie, bo szef z nim zerwał. No, ale to niejednokrotnie jest... kłócimy się ze swoimi szefami i nie zawsze kończy się to tak zwanym rzuceniem papierami. Moim szefem jest ceniony intelektualista. Szefem pana Cęskiewicza chyba intelektualista nie jest. Może to jest odpowiedź Ludzie o różne temperamentach po prostu funkcjonują w obiegu i może to właśnie jest powodem, że doszło do zerwania, aczkolwiek zerwanie dotyczy kwestii fundamentalnych, bo chodzi o stosunek do Donalda Trumpa, z tego co nam się udało ustalić. I Sławomir Cenckiewicz ma bardzo krytyczne zdanie na temat tego, jak się Trump ostatnio zachowuje w stosunku do papieża, w stosunku do religii, którą wyznajemy, tak czyli do chrześcijaństwa. Te, te rysunki Trumpa jako Chrystusa bardzo się Cenckiewiczowi nie podoba Czemu zaszczonał wyraz na platformach społecznościowych. Zdziwił też nasz, jego krytyczny stosunek bez Orbana, co brzmi jak dystansowanie się od tej koszmarnej podróży Karola Nawrockiego do Budapesztu przed wyborami. Poparcia Orbana e, w tych wyborach, czego teraz się oczywiście e, Marcin przydać i, i cała reszta personelu Kancelarii Prezydenta wypiera. Więc tutaj mamy takie dwa punkty już zerwania. A trzecią kwestią, i tutaj się powołuję na publikację, Wojtka Czuchnowskiego jest sprawa przyszłości aneksu do raportu z likwidacji WSI. I Sędzkiewicz, który ten aneks stworzył z Macierewiczem, prawie 20 lat temu. Uważa, że go trzeba publikować w całości, bez żadnych e, anonimizacji, bez zaczerniania nazwisk. E, tak jak po prostu oni to sobie napisali. A w tej wersji tej wersji raport był nie do przyjęcia i dla Lecha Kaczyńskiego, mm. i dla Bronisława Komorowskiego, i do, dla Andrzeja Dudy. Teraz Karol Nawrocki chce to publikować, natomiast zwyciężyła opcja, żeby jednak zanonimizować pewne rzeczy, żeby e, nie publikować danych e, Osobowych na przykład. Lech Kaczyński mówił o raporcie w USI, że to jest publicystyka polityczna i odmówił publikacji. Sławowiec Męskiewicz przed opublikacją w całości. Przypuszczam, że do tego doszło w takiej wersji, no to kancelaria prezydenta miałaby naprawdę mnóstwo procesów, bo jeżeli to jest publicystyka, no to nie ma tam twardych dowodów żadnych. Mhm. No i tego pewno chcą uniknąć. I, <śmiech> Sławomir Senckiewicz na to się nie zgadza no i tej doszło też do kolejnego jakiegoś pęknięcia i pewne struktury, gdy pękną w trzech miejscach niestety nie wytrzymują i tak było z przyjaźnią między Karolem Wrockim a, a słowo Senckiewiczem, a to nie była zwykła przyjaźń, bo Senckiewicz jako historyk WPN ten pionier tej, tego rozliczania rzekomej agentury w Polsce ten główny orędownik obalania mitu Lecha Wałęsy, człowiek, który szargał jego życiu nieustannie no, był wzorem dla całego pokolenia ipn historyków, dla tej całej właśnie inkwizycji historycznej e, i ukształtował Korona wrockiego, a potem był też ojcem jego jako polityka, tak? E, więc e, no, to zerwanie ma także symboliczny wymiar. To nie jest tylko takie nieporozumienie, jak... Pracownik fabryki, kierownikiem zmiany. Tak? To jest coś więcej. To jest, nie wiem, mistrz uczeni, ojciec syn, starszy kolega, młodszy kolega, który kiedyś był wpatrzony w swojego starszego kolegę jak w obrazek, teraz rozchodzą się. Gdzie słowo Cenckiewicz politycznie znajdzie swoje miejsce? Na Nowogrodzkiej? No już znalazła, U boku przemysłowaczanka we frakcji Myślarzy czyli będzie po prostu radykalnie teraz działać politycznie, przygotowywać następne wybory. Będzie wspierał Przemysława Czarnka w tej jego robocie odbijania wyborców Konfederacji Brauna właśnie i przygarniania ich do czyli mm. będzie zaostrzał język. Także na tym odcinku prawdopodobnie polityki historycznej. Nie wiem, być może wrócą znowu ataki na Lecha Wałęsę. I w okrągły stół, który zresztą wyprowadził z Pałacu Prezydenckiego. No i jego działalność też trzeba ocenić negatywnie, bo przyznał się wczoraj, że to on doprowadził do zawetowania ustaw wprowadzających program SAFE, no, czyli generalnie szkodnik. Mówi pan szkodnik, a ja zastanawiam się czy te frakcje maślarzy i opcje Przemysłowa Czarnka w PiSie wzmocni czy, czy wręcz przeciwnie i jak to wpłynie na te rywalizacje albo konflikt wprost to nazwijmy między maślarzami i harcerzami, który zaognił się ostatnio tą decyzją o powołaniu stowarzyszenia przez Mateusza Morawieckiego. No, trudno powiedzieć, jaką rolę Sławomir Miecynskiewicz będzie tam do końca pełnił. To nie jest polityk per se, to nie jest postać wiecowa, to nie jest postać, która potrafi... Chociaż na wiecu w niedzielę ma wspierać przemysłowa Tarnka. No zobaczymy, jakie ma talenta. No są ludzie też nieodkryci, świeży i ciekawe, co będzie miało do powiedzenia, no ja w ogóle myślę sobie, że ta kwestia raportu WSI jest maksymalnie wtórna. No, no kogoż dzisiaj interesuje to, co się działo w latach 90. w polskich służbach specjalnych? No grupę dziennikarzy, grupę historyków, być może... Tych polityków właściwie już emerytowanych, którzy wtedy żyli, zajmował się nimi pułkownik jeden czy drugi, no, no to, to są już archiwalia, przypisy do, do, do historii Polski. Jeżeli o tym Cenckiewicz chce mówić na wiecach, czy mówić o, o trzecim pokoleniu USB, które dzisiaj rzekomo rządzi w Polsce, no to... W, ja nie wiem, czy on wyjdzie poza ten najbardziej twardy elektorat pisowski. Dzisiaj minister sprawiedliwości Waldemar Żurek też nawiązywał do tego, tej zapowiedzi odtajnienia aneksu do raportu o likwidacji WSI. Mówił o tym, że w momencie, gdy na Ukrainie trwa wojna, na cała Europa przygotowuje się być może do konfrontacji zbrojnej z Rosją, to publikacja jakichkolwiek raportów służb jest skandalem i złamaniem hmm. prawa. To jest opinia Waldemara Żurka. Posłuchajmy.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 Więc ja sobie nie wyobrażam, żeby ten raport był publikowany jeszcze w takich właśnie konfrontacyjnych sytuacjach, kiedy naprawdę mamy realne zagrożenie wojną. Waldemar Żurek mówi o tym jako puszce Pandory, a może to jest jednak próba przecięcia węzła gordyjskiego, oczyszczenia i, i no, pytam dość prowokacyjnie, no bo domyślam tak. się też odpowiedzi z pana strony. No ale może w tym szaleństwie, jeśli tak to można określić, jest jakaś metoda i znaczy... zamknięcie tego, tego rozdziału polskiej historii. No ale cóż to zamykać takich rozdziałów, które są jeszcze niezbadane, nieotwarte. Jest w naszej historii na pewno mnóstwo i po jednej i po drugiej stronie z tego sporu politycznego e, służby specjalne no mają to do siebie, że mają pewną jakąś ciągłość. E, no, dlatego się nie likwiduje generalnie po przejęciu władzy starych struktur, i nie tworzy się nowych, no bo państwo jakoś musi działać, i jakoś musi być chronione. E, i, gdy publikowano pierwszy raport w potem dostawaliśmy informacje, że straty były koszmarne. Po pierwsze, ginęli ludzie, którzy byli tam wymienieni, lub byli demaskowani na podstawie informacji w tym raporcie, ginęli ludzie na całym świecie w punktach zapalnych, tam, gdzie potem także musieli działać polscy wojskowi, na przykład w ramach misji w Afganistanie i okolicach. Poza tym traci Polska zaufanie jako państwo, z którym. Warto współpracować, no bo jeżeli ktoś decyduje się na współpracę z polskimi służbami specjalnymi, to musi mieć jakąś gwarancję, że go polskie służby specjalne nie wkopią, nie wydadzą. Kiedy Polska weszła w współpracę z Amerykanami na początku wieku dotyczącą więzienia w tajnego CIA w hikutach, starych hikutach, no to nie przecieki w tej sprawie nie wyszły z Polski, tylko wyszły z Ameryki. Myśmy trzymali po prostu przysłowiowe gęby na kłódkę, żeby, Boże, tej współpracy nie, nie, nie ujawnić, bo jesteśmy poważni w tym, co robimy. Natomiast Amerykanie nie byli. No zresztą sprawa jest w ogóle no, innego kalibru. No, przestępstwa z właśnie zbrodnie były popełniane i trzeba inaczej o tym dyskutować. Natomiast w sprawie raportu o no, Macierewicz ujawnił po prostu kuchnię polskiego wywiadu wojskowego, co ma do dzisiaj po prostu no, współpracować? z polskim wywiadem, wiedząc, że może znowu przyjść jakiś Macierewicz, Sęckiewicz albo jeszcze hmm. jakiś inny szkodnik i po prostu wszystko jawni wysadzi w powietrze. No to skoro więc... na arenie międzynarodowej przynieść to może tylko szkody, to może na ten rynek no. wewnętrzny jest obliczony i na korzyści no. wewnętrznej rozgrywce politycznej. No, to jest jedyna sensowna odpowiedź. No, przypuszczam, że kwestia zonda krypto że jest tak bolesna dla otoczenia prezydenta i dla PiSu, że no robią wszystko, by ją przykryć, a że mają na podorędziu tylko ten aneks, no to wymyślili, że odwrócą uwagę dziennikarzy na, na jakiś czas tą sprawą. Tylko, że jak znam sposób funkcjonowania naszego zawodu, no to będziemy tym się interesować dzień, dwa, może trzy. A zonda krypto to jest zbyt duży skandal, żeby przebrzmieć po tak krótkim okresie czasu. Tak, Liczba poszkodowanych w tym skandalu jest olbrzymia. Kwoty, jakie wchodzą w grę, są też gigantyczne. Bezczelność sprawców, bezczelność pomagierów sprawców, tak, ludzi zaangażowanych w ten proceder. No, chciałem przypomnieć na przykład wczorajszą konferencję szefa pko lu który. No, nie konferencję tylko wywiad mhm. w konkurencji, który mówi, że jest ofiarą, właściwie są no A Dzisiaj mamy oświadczenie tam... związków sportowych, które którzy to przedstawiciele tych związków wzywają prezesa Piesiewicza do natychmiastowej dymisji. No nie ma innego wyjścia. Ja. Myślę, że prokuratura też to powinna być czynna, bo to trzeba wyjaśnić, jak w ogóle do czegoś takiego doszło. Już nie mówiąc o tym, że no, obrażono też pewną polską świętość. Jednak zonda Krypto Centrum Olimpijskie imienia Jana Pawła II, no, to jest jakaś obraza uczuć religijnych. Tak? To, to, Jakieś to nikomu nie przeszkadzało w prawej sprawiedliwości, że się tak wykorzystuje wizerunek świętego. Tak, no. A smutna prawda, oczywiście, o krypto jest taka, że to jest sposób rozliczeń bardzo mocno wspierany przez administrację amerykańską obecną, z którą prawica utrzymuje wasalskie, służalcze relacje. I skoro Amerykanie mówią, że krypto są w porządku, no to tutaj nikt nie będzie tego po, po prawej stronie kwestionował. Mateusz Morawiecki mówił wprost i miał zupełną rację, że kryptowalut trzeba Zabronić. Tak? No I Bo to, to samo jest... powtarza prezes Jarosław Kaczyński. No tak, ale ostatnio na przykład głosował za pierwszym razem, głosował za odrzuceniem weta, że przeciwko odrzuceniu weta e, prezydenckiego wobec ustawy właśnie regulującej rynek krypto. Mm -hmm. No więc też pytanie, na ile jest tutaj stały w poglądach. Mm, y, nasz wymiar sprawiedliwości, polski wymiar sprawiedliwości nadszarpnięty i osłabiony poradzi sobie z aferą taką jak ta, która nam się na horyzoncie maluje i rysuje aferę zonda krypto, bo widać to, że prokuratorzy nie są chętni, żeby podejmować te rękawice, podejmować to wyzwanie, bo to jest ciężki i trudny i twardy kawałek chleba i orzek do zgryzienia. Czy rzeczywiście być może to, ta propozycja Marszałka Czarzastego, polegająca na Komisji Śledczej Sejmowej jest tutaj Pana zdaniem jakąś realną i konieczną, potrzebną? Nie. To są dwa, dwa, zupełnie, dwa zupełnie inne światy. Komisja Sejmowa wyjaśni odpowiedzialność polityczną, jeżeli cokolwiek wyjaśni. Komisja Sejmowa pokaże powiązania między polityką, między panem Kralem, panem Suszkiem, w zniknął, prawdopodobnie nie żyje, a politykami, tak? będzie miała dostęp do dokumentów i będzie zajmowała się tylko wyłącznie kwestiami politycznymi. Komisja e, śledcza nie stworzy aktu oskarżenia, tego przynajmniej jest prokuratura. I oczywiście sprawa jest bardzo skomplikowana, bo kryptowalut nie przechowuje się w normalnych portfelach, tak? To nie drukuje się ich, tak? To są e, pliki, dane cyfrowe, szyfrowane, zachowywane gdzieś na, na e, nośnikach pamięci. To nie są sprawy, które, które łatwo zrozumieć zwykłemu zjadaczowi chleba. Tym bardziej dziwi mnie to, że ludzie coś takiego w ogóle kupują i kupowali, wierząc, że posiadanie jakichś, właśnie, plików e, gwarantuje bogactwo. Tak? Wiadomo, co z plikiem można zrobić. Więc tutaj kwestia, oczywiście, wiedzy eksperckiej jest, jest nie, niewiarygodna, a poza tym no, niestety prokuratura też nie jest pewna, czy za chwilę nie zmieni się władza i nowy minister sprawiedliwości nie tyle, że ukręci tym śledztwom sprawy, no chciałem przypomnieć, że na przykład kwestia zaginięcia tego pana Słuszka e, twórcy do pierwszej giełdy tego, tego bitbej'u, który, który gdzieś zaginął, ponieważ no, nie była rozpatrywana przez prokuraturę z należytą starością, tak? Nic nie działo w tej sprawie. Albo wtedy ministrem był nie tak? A który, którego partia, którego fundacja partyjna korzystała z dobrodziej dotacji właśnie z powiązanych z zonda krypto. Dzisiaj twierdzi, że to nie, że to tylko właściciel zonda krypto coś przelał, nie zonda krypto. No to były tłumaczenia oczywiście dla naiwnych i dla, dla niemądrych, ale generalnie wpływ polityczny i znaczenie polityczne tej sprawy też są olbrzymie i prokuratorzy powinni mieć po prostu pewność, że nikt nie będzie na nich wybierał nacisku, a no tego właśnie. nie można zagwarantować. Kolejny argument za tym, żeby w końcu rozdzielić funkcję ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. No Karol Nawrocki musiałby się na to zgodzić. A jak na razie to mam wrażenie, że uważa, że prokurator krajowy jest nielegalny, bo stary Ziobrowski nie został usunięty ze stanowiska w sposób zgodny z prawem. Więc w kwestiach systemowych niestety na Karola Nawrowskiego nie możemy liczyć. I co najmniej do 2030 roku będziemy się wozić z taką właśnie prawie dwóch władzą, A z... usurpacją. A czy zmiana na stanowisku ministra sprawiedliwości jest... Tylko w sytuacji wyborów, pana zdaniem, czy czeka nas jednak w najbliższym czasie jakaś rekonstrukcja rządu? Trochę, ucichła trochę ta, ta burza po publikacji filmiku rodzinowego premiera Donalda Tuska z tą teczką podpisaną rekonstrukcja kwiecień 26-2026, no ale temat pozostał. Temat pozostał. No pytanie, jak się zachowa Polska 2050 w kwestii głosowania nad wotum nieufności do ministra tak? Czy zagłosują koło własnemu rządowi, czy, czy nie? Ja uważam, że generalnie premier jest zbyt łaskawy, łagodny dla kontestującego nieustannie polityków z otrzymana i Powinien tutaj już dawno zrobić porządek, ale... Może czekać po prostu na to, że oni sami się wykończą? Porządek, czyli co? Wrócić. No i to, ktoś... to zachwiałoby, mogłoby zachwiać większością. No, to jest pytanie, oczywiście, czy wszystkich tak, czy wszyscy by byli gotowi umierać, zatrzymać na hołownie. No a potem pamiętajmy, że Mateusz Morawiecki przez osi większą czas po, 21, po 19 roku rządził już w formule mniejszościowej. No ale wtedy słyszeliśmy o tym ogonie, który yy, kręcił psem. Tak, no i ten fenomen właśnie posła Meizy stąd się wziął, tak, że trzeba było jego głosy, jego poparcie nieustannie kupować i finansować. To też słyszałem, że to nie jest model funkcjonowania, jaki chciałby w jaki chciałby, yy, premier stosować. Panie redaktorze, to przyjrzyjmy się temu, co dzieje się po drugiej stronie. Kolejny cykl nocnych rozmów między prezesem Kaczyńskim, a byłym premierem Mateuszem Morawieckim i rola Adama Bielana, w, taka pojednawcza między tymi dwoma politykami. Jaką rolę dla siebie Adam Bielan w ten sposób wykuwa i widzi w przyszłym Prawie i Sprawiedliwości? No, chcę być ministrem spraw zagranicznych następnego rządu polskiego jest oczywiste. Nie ma konkurenta w postaci Marcina Przydacza. Oczywiście, jeżeli będzie ten rząd realny. Tak, bo na razie to jest tylko w kwestii spekulacji, tak, jakichś życzeń. No ale chciałby być szefem dyplomacji. I dlaczego podejmuje miałby taką, taki dyplomatyczny wysiłek pogodzenia Kaczyńskiego z Morawieckim? No, chcę, być, chcę doprowadzić takiej sytuacji, żeby Kaczyński był mu za coś wdzięczny i żeby coś dla Kaczyńskiego zrobić, za co musiałby się mu zrewansować. No to jest też naturalne. I żeby no, zaskarbić jego zaufanie i dostać nagrodę. No, no, zresztą jak politycy PiSu dzisiaj rywalizują na to, kto jest głośniejszy, kto jest bardziej hamski, kto głupszego tweeta wrzuci na, na media, na platformy społecznościowe, na no, Bielan prowadzi pracę no, dyplomatyczną. Pokojową wręcz, no, ONZ-owską nawet. Chociaż kiedy przyglądamy się temu, jaką ONZ ma renomę, szczególnie u bliskich współpracowników Prawa i Sprawiedliwości w Białym Domu, no to to porównanie mogłoby być dla nich, panie redaktorze, no, do, dość dotkliwe i bolesne być może. Na ile ten rozejm między prezesem a byłym premierem, pana zdaniem, jest może być trwały, a na ile to jest cisza przed burzą? Myślę tak, rozejmy Izraela z sąsiadami mhm. na chwilę. I no raczej tak. No, no, na pewno na jakiś czas, ale no, nic nie rozwiązuje ten rozum, tak Wojska są na swoich stałych pozycjach, żaden z celi, celów nie został osiągnięty ani przez jednych, ani przez drugich, a celem jest przejęcie całej władzy nad partią i Morawiecki chce władzy nad partią i czarnych chce władzy nad partią zresztą myślarzy. więc to oni się dalej będą zwalczać. Tutaj, Problem był tylko taki, czy prezes Kaczyński jest w stanie samemu ich ze sobą pogodzić. Okazuje się, że samemu już tego nie jest w stanie zrobić, że potrzebuje do tego Bielanów. To pokazuje już jego słabnięcie. No i w pewnym momencie ktoś powie, król jest nagi, będzie jakaś próba przejęcia siłowego partii. Pytanie co nie zostanie wtedy. Na ile to może też mobilizacyjnie podziałać na środowisko maślarzy, na samego Przemysława Czarnka i na to podobno ultimatum, które miał usłyszeć od prezesa Kaczyńskiego, że jeżeli przez najbliższy czas nie drgną sondaże w górę za sprawą działalności właśnie kandydata na kandydata na premiera Prawa i Sprawiedliwości, no to on z tą nominacją, z tą funkcją może się w przyszłości pożegnać. No tak, ale pytanie jakie opcje ma... Do Skaczyński w ręce, no co wystawi e, Czanka e, czy Boguskiego jako e, szanem, Morawieckiego, albo czy Boguskiego jako, jako, jako kandydata na premiera, no to nie można zmieniać koni w trakcie wyścigu tak często. To jest też kompromitujące. Ja, o, mam wrażenie, że oni przywykli przez te 8 lat, że mieli kontrolę nad mediami e, w miarę pełną. E, byli o wszechobecni i, i, i każde właściwie ich kłamstwo gładko było przełykane przez opinię publiczną, to się skończyło. I to już nie jest takie proste. A to ciekawe, że wymienia pan nazwisko Zbigniewa Boguckiego. Takie rondo, taką klamrą zamkniemy tę naszą rozmowę. Zaczęliśmy od dymisji słowa Mira i tego, czy na ile jest to wynik jakichś sporów, konfliktów wewnątrz Pałacu Prezydenckiego. Zbigniew Bogucki rzeczywiście wyrasta na kogoś w rodzaju wiceprezydenta? Nieformalnego oczywiście, bo nie ma takiej funkcji w naszym systemie. No tak, ja, ja pamiętam poprzednich wiceprezydentów, mm. Marek Magierowski, który nad nie był rzecznikiem, tylko szefem biura prasowego Andrzeja Dudy jakoś taką, taką ksywę miał nosić. Krzysztof Szerski, no i nagle Krzysztof Szerski jest w ONZ-cie ambasadorem, Marek Magierowski jest gdzieś poza i, no i nikt o nich nie słyszał więcej nic. Tak będzie ze Zbigniewem Boguckim. Ach, nie wiemy tego. No, polityka jest zmienna. Ta rywalizacja tamtych urzędników i też pytanie o to, jaki mają wpływ na, na szefa, na, na prezydenta Wrockiego. No Wrockiego. Pytanie, czy na prezydenta można mieć wpływ. Na razie nie, do, nie doradzają mu mądrze. Wpakowują go z miny na minę. Normalizacja KPK, atak z najbliższego serca u prezydenta środowiska Kibiców, e, miał miejsce potem wetowanie safe'u, wetowanie kryptowalut, wyjazdy do Stanów Zjednoczonych, gdzie nie ma mm, Donalda Trumpa na sali, a, a miał być no Prezentora Nawrockiego jak na razie nie jest prezenturą sukcesu. To jest prezentura po prostu takich mniejszych lub większych wpadek i, i takiego boksera, który boksuje w próżnie, nie trafia z czasami. Bardzo dziękuję panie redaktorze za tę rozmowę. Dziękuję. Był z nami pan Bartosz Wieliński, zastępca redaktora naczelnego Gazety Wyborczej. Powtórka programu. Jest piąta, tu program pierwszy.